Rozdział 54. Amoron i Moroni omawiają wymianę jeńców. Moroni żąda, aby Lamanici wycofali się, rezygnując ze swych morderczych zamiarów. Amoron żąda, aby Nefici złożyli broń i poddali się Lamanitom. Na początku 29 roku panowania sędziów Amoron posłał do Moroniego, aby wymienił jeńców. I Moroni ucieszył się z tej prośby, gdyż wolał ze swych zapasów żywić własny lud niż Lamanitów będących w niewoli. Chciał mieć także więcej swoich, by wzmocnić armię. A Lamanici wzięli do niewoli wiele kobiet i dzieci, podczas gdy pośród wszystkich jeńców Moroniego, to znaczy pośród tych, których wziął do niewoli, nie było ani jednej kobiety czy dziecka. Moroni zdecydował się więc na podstęp, aby odebrać jak najwięcej nefitów z niewoli u Lamanitów. Napisał list do Amorona i posłał go przez sługę Amorona, tego samego, który przyniósł list Moroniemu. I tak napisał Amoronowi. Amoron, piszę do ciebie w związku z wojną, którą toczysz z moimi rodakami, a raczej którą twój brat zaczął i którą jesteś zdecydowany kontynuować po jego śmierci. Chciałbym powiedzieć ci o sprawiedliwości Boga i o mieczu Jego wszechpotężnego gniewu, który wisi nad tobą, jeśli nie zmienisz swego postępowania i nie wycofasz armii na swoje ziemię, do kraju Nefi. Jeśli byłbyś zdolny to zrozumieć, powiedziałbym ci o straszliwym piekle, które czeka morderców takich jak ty i twój brat, jeśli nie zmienisz swego postępowania, rezygnując z morderczych zamiarów i wycofując się z armiami na swoje własne ziemie. Widząc jednak, że już raz odrzuciłeś tę możliwość i walczyłeś przeciwko ludowi Pana, przypuszczam, że i tym razem tak postąpisz. Jesteśmy przygotowani na Wasze przyjęcie i jeśli nie zrezygnujecie ze tych celów, ściągniecie na siebie gniew Boga, którego odrzuciliście i sprowadzicie na siebie zagładę. Jeśli nie wycofacie się, jak Pan żyje, nasze armie uderzą na Was i przyniosą Wam śmierć, albowiem utrzymamy nasze miasta i ziemię i zachowamy naszą religię i wiarę, w naszego Boga. Ale czuję, że mówię ci o tym na próżno i że jesteś synem piekła. Kończę więc mój list, mówiąc ci, że wymienię jeńców tylko pod warunkiem, że oddasz mężczyznę, jego żonę i dzieci za jednego jeńca. Jeśli się na to zgodzisz, dokonam wymiany. Jeśli się na to nie zgodzisz, będę z Tobą walczył z moimi armiami i uzbroję nawet kobiety i dzieci. Będę z Tobą walczył i będę Cię ścigał do Twego własnego kraju, który jest krajem naszego pierwszego dziedzictwa. I będziemy walczyć krew za krew, życie za życie, aż zgładzę Cię z powierzchni ziemi. Ponosi mnie gniew, mnie i mój lud. Oto Waszym celem jest wymordowanie nas. Naszym. Tylko obrona, ale jeśli nadal będziecie dążyć do naszej zagłady, naszym celem stanie się wasza zagłada i odzyskanie naszej ziemi, ziemi naszego pierwszego dziedzictwa. Kończę swój list. Jestem Moroni, przywódca nefitów. Gdy Amoron otrzymał ten list, wpadł w gniew i napisał drugi list do Moroniego. Jestem Amoron, król Lamanitów, brat Amalikiasza, którego zamordowaliście. Oto pomszczę na was jego krew, napadnę na was ze swoimi armiami, gdyż nie boję się waszych gruźb. Wasi ojcowie skrzywdzili swych braci i odebrali im prawo do panowania, które im się słusznie należało. Jeśli więc złożycie broń i poddacie się, aby ci, którym należy się władza, panowali nad wami, nakażę, aby moi ludzie złożyli broń i więcej z wami nie walczyli grozicie mnie i memu ludowi ale nie boimy się waszych gruźb jednak zgodzę się wymienić jeńców na twych warunkach abym mógł zachować żywność dla swoich żołnierzy będziemy toczyć wieczną wojnę aż do zmuszenia nefitów do poddania się naszej władzy albo do ich zupełnej zagłady a co się tyczy Boga o którym mówicie, że go odrzuciliśmy ani my, ani wy go nie znacie jeśli jednak on istnieje stworzył nas tak samo jak was jeśli istnieje diabeł i piekło, czyż Bóg nie pośle was tam, abyście byli z moim bratem, którego zamordowaliście, a o którym powiedziałeś, że tam poszedł? Ale to nie ma znaczenia. Jestem Amoron, potomek Zorama, którego wasi ojcowie zmusili do opuszczenia Jerozolimy. Jestem teraz dzielnym Lamanitą i prowadzę tę wojnę, aby pomścić krzywdy Lamanitów, by odzyskali i zachowali swe prawa do władzy. Na tym kończę swój list do Moroniego.